Państwa w naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie yy, i Zezowaty po drugiej. Chłaniam się. No jestem przytłoczony wydarzeniami historycznymi. Tak. Powiem Ci, że nie Myślę. wiem, czy, czy jestem już w tym, yy, w tym wielkim mocarstwie, czy dopiero w drodze do, do, na Księżyc. Do naszego eee. wielkiego na który tam, wiesz, urzęduje na Księżycu, ma dla nas działki w tym nowym uniwersie, taki i tam szczęśliwą przyszłość. Nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałem, powiem szczerze. Ale zanim przejdziemy do, do treści, to przypomnę, jest 21 lutego 2023 roku. Odcinek numer 58. W poprzednim e, skubało, szarpało, aż zerwało. Także sama końcówka nam uciekła. E, poza tym pewnych rzeczy nie zdążyliśmy zrobić. I e, ja tu chciałem dokończyć. Co prawda w skróconych słowach e, te e, wątki. Z, uran czy Uryna. Tam było o zubożonych pancerzach. I jest właśnie... Taka technologia, która ładuje w pokrywy czołgowe zubożony uran, który ma bardzo wysoką twardość i stanowi dobre zabezpieczenie, tyle że nie jest dostępny dla wszystkich kupujących, ponieważ to jest technologia wojskowa opatentowana, czyli w domyśle tajna. Także w związku z tym niektórzy dostają owszem takie skorupki, czołgowe, ale bez właściwego pancerza, co w, przy obecnych m, broniach polowych powoduje, że takie pojazdy krótko funkcjonują na polu walki, tak? To widać na firmach archiwalnych z wojny w Iraku, gdzie Amerykanie rozstrzeliwali tysiące czołgów z helikopterów i ze swoich wozów opancerzonych przy użyciu amunicji właśnie ze zubożonego uranu. Nie, nie chodzi o to, że całe pociski były z tego, tylko rdzeń tych pocisków przeciwpancernych był zrobiony z tego materiału, który jest bardzo twardy i ma wysoką temperaturę topnienia, także potrafi przebić bardzo gruby pancerz, niemalże w całości i dopiero w wyniku dużego impaktu kinetycznego te, te, rozpaść się na kawałki, na drobiny, czy właściwie na pył wewnątrz kabiny. Jeżeli, przy okazji, jeżeli nie zabić tej całej załogi, to, to na pewno ją skazić tym uranem w postaci mikrocząstek i tam do tej pory. Na dużych obszarach występuje endemiczne zakażenie promieniotwórcze, skażenie terenu metalami ciężkimi, głównie właśnie pochodnymi uranu, w wodzie pitnej, w uprawach i, i, i w, w ciele istot żywych, bo wykazują to badania wykonywane tam regularnie, chociażby przez... UNICEF, przez WHO, czyli agendy ONZ, u dzieci tam są po prostu trwale zatrute. No i to powoduje uszkodzenia genetyczne pokoleniowo, bo to się przekazuje z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Także sprawa jest wysoce kontrowersyjna, niemniej nie jest żadną tajemnicą, więc to takie, że tak powiem, didaskalia do, do nowoczesnej technologii zabijania. Więc to, co teraz Amerykanie będą dostarczali, podobno za, za rok czy za dwa w liczbie kilkunastu sztuk czołgów Abrams, nie będzie wyposażone w te pancerze ze zubożonego uranu, no bo to działa w dwie strony. Jeżeli pocisk uranowy trafi w taki pancerz, to zapewne go nie przebije. Tak, ale także pewien fragment Europy był doświadczany przez tego typu technologie, bo podczas wojny w Jugosławii również były takie incydenty. To nie jest rozpowszechniona informacja, że taka amunicja była stosowana. To przykryte zostało, że tak powiem, tajemnicą, ale takie, takie są fakty. No, ja Ci jeszcze dodam, że tego typu amunicja jest zakazana konwencjami. No to tak, żeby już dopełnić tutaj. Co nie przeszkadza, żeby ją masowo stosować. Podobnie jak bomby kasetowe, pociski zapalające, fosforowe, które są stosowane na Ukrainie przez obie strony od ośmiu lat. No też nie mówię, że na, w pobliżu śródziemnomorskich plaż też pewne małe państwo również korzysta z tego typu rzeczy, ale to, to może się komuś przywidziało. Te pióro ognia w, w pełnej nocy wypalone dziury w ciałach, także to się pali żywym ogniem, temperatura jest nie pamiętam dokładnie jaka, ale powyżej tysiąca stopni w związku z tym Chlubo, wypala się. Jest... Grubo mhm. powyżej, tak. To jest grubo razy dwa na przykład, coś koło tego. W związku z powyższym te rany są nieuleczalne praktycznie i one się nigdy nie goją. Ale o tym nikt nie wspomina. Także to nie jest nic dziwnego, że państwa toczące wojnę chwytają się wszelkich możliwych działań, środków technicznych, militarnych, które są w stanie przybliżyć ich do swojego politycznego celu. Dlatego wojna w każdym przypadku ma swoją bardzo ciemną stronę, a tych stron jasnych prawie nie ma. One się pojawiają owszem w wierszach, w przemówieniach polityków. Natomiast tak na co dzień to wojna wygląda słabo, słabo. Tak? M mówisz nieprzypadkowo o tych rzeczach, bo wydaje się, że jesteś w tym błogosławionym nastroju zapodanym przez prezydentów, że właśnie idziemy na wojnę. No właśnie jesteśmy, że tak powiem, niewiele ponad godzinkę po e, zakończeniu e, przemówienia Bidena. W ogóle e, nie bez e, przyczyny tytuł tej dzisiejszej audycji, który brzmi ostatki z trzema kropkami i jeszcze z nawiasem z kolejnymi trzema kropkami. W związku z tym, że tych znaczeń tutaj jest więcej, nie tylko, że kończy się karnawał, który wydaje się, że w wielu miejscach był dosyć huczny, przynajmniej w moim przypadku. Ledwie to kondycyjnie wytrzymałem, natomiast udało się. Mając na uwadze również no, pewną dramatyczność tych wydarzeń, które wokół nas się rozgrywają, tego całego tridum dyplomatycznego, które trwa od wczoraj i jutro jeszcze będą dalsze spotkania w związku z wizytą Bidena w Europie, w Polsce, na Ukrainie. Także to zagęszczenie jest niebywałe. Widać też szereg wystąpień głów państwa, które mówią w charakterze orędzia pewne takie przełomowe wypowiedzi i widać, że ranga tych wydarzeń coraz bardziej wzrasta. To może podzielimy się obowiązkami, bo ja z uwagą prześledziłem kazanie patriarchy moskiewskiego. Nieprzypadkowo używam takiego sformułowania, bo Cyryl czyli naczelnik cerkwi prawosławnej moskiewskiej słuchał bardzo uważnie w swoim stroju liturgicznym przemówienia naczelnika państwa tak jakby był jego podwładnym i nawet wstawał na baczność wtedy kiedy, kiedy okoliczności na to wskazywały więc tytuł się należy więc patriarcha obrządku wschodniego wygłosił z orędzie do tak zwanego ruskiego miru. Ja sobie tylko trochę żartuję z tego pojęcia, dlatego że to po prostu było to, więc te, to prześledziłem, mogę wyjaśnić niuanse, oczywiście by to zajęło kupę czasu, więc liczę na pytania, a Ty proponowałbym proponowałbyś się gorącą rzeczą sprzed godziny, czyli kazaniem naszego proroka z Waszyngtonu, bo przecież wiadomo, że jesteśmy pod opieką Ducha Świętego z Zachodu. <gry> Czyli y takiego troszeczkę nowoczesnego, unowocześnionego katolicyzmu z nutką demonizmu, tak? no ale zachodniego, tak. No, to, y, to y, y, może byś streścił te główne wątki przesłania liturgicznego z Zachodu, a ja bym podał sekwencję i logikę tego, co jest ze Wschodu, bo ewidentnie siedzimy na. Y na uskoku tektonicznym między Wschodem i Zachodem. I ktoś tutaj popycha obie strony do, do, do, do nasilenia konfliktu, tak? To ujmijmy dyplomatycznie. Tak w ogóle nie wiem, na ile będziemy w stanie się tutaj wtłoczyć w ramy YouTube'a, ponieważ te wszystkie obserwacje i wnioski, jakby nie były, wykraczają daleko poza przyjęte konwencje takich ugrzecznionych wypowiedzi, bo to już nie jest miłe to wszystko. W związku z tym no będziemy się oczywiście starać, nie, nie da się wszystkiego powiedzieć wprost. Jak zwykle trzeba się będzie troszkę nagimnastykować. To co, to może ja zacznę od tych najbardziej gorących rzeczy, które dosłownie odeszliśmy od monitorów oglądając to. Ja bym powiedział w ten sposób, że to miał być show, to miał być show, światła, jakaś muzyka, jakiś tam gościu sobie coś tam śpiewał, który miał stworzyć wejścia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyglądało to troszkę śmiesznie. Oczywiście nasz główny bohater podbiegał raz po raz w swoim młodzieńczym zrywie. Przyszedł do tego mikrofonu, no i mnóstwo frazesów tam padło. Natomiast to, co było może najważniejsze i to, czego żeśmy się oczywiście spodziewali, bo ta zapowiedź przez całą politykę Stanów Zjednoczonych przebija się i jest dosyć widoczna, to, że nie opuścimy Ukrainy, nie zostawimy jej samej, no może nie będzie nas tam osobiście mówi tu prezydent. Ale ktoś tam od nas będzie. Na pewno będzie sprzęt. Tutaj na to powinno się spężać na różne strony, a żeby tej pomocy dostarczać. Ukraina przegrać nie może. Rosja za to przegrać powinna i być może, żeby jej było połowy mniej. Połowę mniej Rosji, no to ja sobie wyobrażam tylko w jeden sposób, Natomiast nie wiem, czy on tak na poważnie, czy to tylko miała być jakaś figura retoryczna typu, że miałaby mieć kurs rubla połowę słabszy, czy PKB połowę słabsze. No nie wiem, o które pół chodzi, jaką to wartość. Także tutaj będziemy mogli na ten temat sobie jeszcze podyskutować i pospierać się, który parametr. Niemniej jednak widać tutaj podkreśloną rolę Polski w tym całym, procesie odwojowania całego terytorium Ukrainy i wypędzenia Rosjan daleko, daleko, może nawet za Ural. Dodatkowo wspominki na temat tradycji powstańczych, wojennych, walk za wolność naszą i waszą, które Polsce w historii przypadły, że tak powiem, z marną korzyścią, biorąc pod uwagę doświadczenia wielu dziesięcioleci, a nawet stuleci. No to słabo to wygląda. Yy, zapewne zjawią się jeszcze yy, dogłębne komentarze tego, bo to wszystko tak yy odbywa się na, na gorąco, że ciężko, ciężko to yy nawet yy streścić, bo yy, każde z, z takich dyplomatycznych zdań z pozoru łagodne może się okazać, że to jest grubą torpedą wypuszczoną pod powierzchnią wody, która dopiero z biegiem czasu pokazuje swoją siłę i faktyczne znaczenie. Także tyle może w takim ramowym ujęciu. Zapewne coś się jeszcze dorzuci, bo to przemówienie nie było krótkie. Natomiast z całą pewnością nie mogło dorównać przemówieniu szefa rosyjskiego. Dlatego, że tam to trwało bodajże półtorej godziny czy coś koło tego. Byśmy to śledzili na bieżąco, wypisując sobie pewne notatki i śledząc także komentarze ze świata, które się na bieżąco pojawiały. No ciekawa jest ta druga strona, bym powiedział. No, to jest wstęp, bo na tym tle naszkicowanym przez Putina wyświetlił się obraz Bajdena i to choreografia jest nieprzypadkowa, bo tak to zaplanowano. Nawet powiem więcej. Przecież w ogóle niespodziewana, w cudzysłowie, wcześniej niezaplanowana wizyta, bo ona była wariantowa Bajdena w Kijowie. Bardzo na miejscu z punktu widzenia strategii amerykańskiej, ale Amerykanie przygotowali to wariantowo, bo nie byli pewni, czy da się to w ten sposób zorganizować. Kiedy dostali zapewnienie z ruskiego MSZ-u, że nie będzie problemów z nalotami i bombardowaniem, no to wtedy przez Warszawę, Rzeszów Biden się udał w bezpiecznym kanałem do Kijowa, po to, żeby pobłogosławić na nową drogę, czyli eskalację wojenną, operację odparcia sojuszniczego, to w gronie NATO się odbywa już całkiem ja jawnie, napaści na Ukrainę. I, I to bardzo zbornie i symbolicznie ładnie zostało poskładane z tamtego obszaru. Więc to, to zostało, że tak powiem, zrobione i nas poinformowano na samym końcu, że no, zmienia się, że tak powiem, harmonogram wizyty zaplanowany. Przesuwa się ona o jeden dzień. Biden wyląduje, że tak powiem, oficjalnie w Warszawie po raz drugi. Dopiero w poniedziałek, więc no to, to, Kolejność była właśnie taka, co jest bardzo znaczące, można powiedzieć, bo koordynatorem i, i kierownikiem tego całego przedsięwzięcia bez wątpienia był Biden, ale tu jest istotny akcent. Mimo wszystko, tym, który trzymał wajchę i który przestawiał, był człowiek na Kremlu, bo to on dał gwarancję, chyba wiarygodne, że Bidenowi nic nie grozi podczas tej podróży w stanie wojny do Kijowa i te gwarancje Amerykanie otrzymali i dzięki temu bez problemów ta wizyta w Kijowie się odbyła. To mało ludzi o tym słyszało w ogóle w Warszawie, ale taki jest fakt nie tylko dyplomatyczny, ale no powiedzmy sobie polityczny, który można sprawdzić, zweryfikować. Więc nie mówię tu o teoriach spiskowych, jest to jest dosyć smaczny, że tak powiem, akcent poboczny, jak to naprawdę wygląda, między innymi z tego powodu, kierując się tymi informacjami, Janusz Korwin-Mikke na Twitterze podzielił się gorzkimi uwagami, że to jest wszystko jeden wielki teatr i tu chociaż jestem z innego pokolenia zaziwiająco zadziwiająco współbrzmimy, że tak powiem bo nasze wrażenia były no niemalże synchroniczne <śmiech> więc, więc yy, no, ja nie mówię, że jestem wielkim wielbicielem yy, pana Mikego, ale no, w, no, w wielu aspektach <śmiech> jego uwagi są bardzo trafne tego. on ten wpis zakończył słowa no nie wytrzymałem no tak, no ja też! Ja też w tym samym niemalszym momencie, no bo po prostu to było za dużo tego. No ale to zostawmy na, na boku. No po prostu ludzie inteligentni pewne rzeczy rozumieją, ale do tego potrzeba też pewnego rozeznania i wiedzy. To nie jest tak, że się rodzisz z tą inteligencją i już umrzesz, tak samo inteligentny. No tak nie jest. No, no, też nie od, nie od parady są studia w zakresie dyplomacji, retoryki czy politologii. To oczywiście jest wypadkowa bardzo wielu kierunków, jeżeli chodzi o takie osoby wybitne na wysokich stanowiskach y, mocarstwowych, że tak to ujmę. Y, także przekładka z tego poziomu na język ludu no, wymaga y, pewnych kluczy rozszyfrowujących i wykładających intencje osób, które emitują informacje, ponieważ nie tyle jest ważne, co one mówią, tylko jak to zostanie zrozumiane. Zatem język przekazu musi być ściśle dostosowany zarówno do kanału, jak i do adresata, do grupy docelowej. Wobec powyższego takiej figury się na co dzień stosuje. Ja może Ci powiem ciekawe rzeczy z Moskwy, na co ja zwróciłem uwagę. I to no, jest takie no, interesujące, a jednocześnie niepokojące. Bo z jednej strony spodziewałem się bardziej ognistej retoryki, takiej, można powiedzieć, konfrontacyjnej nawet. I tego się nie doczekałem. I paradoksalnie mnie to niepokoi. Właśnie dlatego, że tego języka nie było i było po prostu stwierdzenie oczywistego z perspektywy wiesz, rozgłośni w Moskwie faktu, no, że przecież odebraliśmy wschód Ukrainy, włączyliśmy do naszego terytorium państwowego. Zaimplementowaliśmy wszystkie programy socjalne, które mamy, te również unowocześnione, te podwyższone emerytury, specjalne dodatki dla do nauczycieli i tak dalej. I o tym naczelnik rosyjski ględził przez godzinę. Tak, że teraz musimy przyspieszyć, unowocześnić, bo jesteśmy pod naciskiem Zachodu, odcięto nas od tam kanałów finansowych i tak dalej, ale Przecież możemy to przetrwać. Liczby wskazują na to, że nie jesteśmy w głębokiej recesji. Mało tego, mamy imponujące wyniki w, w skali na przykład bezrobocia, rekordowo niskie bezrobocia, czyli ludzie pracują, czyli gospodarka się kręci. Hmm. No i no niestety te liczby nie kłamią. <taka>, Taka jest prawda. On tam podkreślił, że w, w miejsce luki, która powstała po y, firmach zachodnich, które Puściły Rosję, wchodzą rodzimi przedsiębiorcy, którzy rozwijają się, zapełniają rynek i dzięki temu ten wzrost się zwiększa. Także był pełen dumy tutaj wobec gospodarki własnego kraju. W pewnym momencie nawet to wyglądało jak takie socjalistyczne wystąpienie z. Przed przedłożeniem planu pięcioletniego. Ja już tak po pół godzinie tego e, słuchania stwierdziłem, że to takie pitu-pitu jest, ale to nie. Po, po dłuższej refleksji wyszło na to, że przecież e, zachodni propagandziści muszą mieć jakiś tekst i to on musi być odpowiednio długi, który będzie o tak zwanym niczym, chociaż on nie był o niczym, ale e, nie, w, nie trafiał, e, że tak powiem, w te ostre i buńczuczne. E, groźby, które miały się tam pojawić, tego tam nie było w tej postaci to się pojawiło nieco inaczej. Natomiast masa tego tekstu związanego z opisem stanu gospodarczego ewidentnie sugerowało, że po rocznej przerwie w wystąpieniach publicznych tego, tego kalibru był to raport o stanie państwa wobec obecnej sytuacji na froncie, na świecie, w gospodarce i także w rozliczeniach między wschodem a zachodem. Ja powiem Ci, jakie reklamy mi się wyświetliły równolegle z tymi, to jest wielce znaczące, bo one są promowane na głównym kanale rosyjskiej telewizji. Reklama rodzinnej, sporej, ale przecież nie jakiejś wielkiej firmy produkującej rowery. Rowery masowego użytku typu składak, których konstrukcja przypomina jako żywo nasze WIGRY-3 i przypuszczam, że to zostało wręcz kopiowane, czyli te wszystkie tam ergonomiczne szczegóły, po prostu ktoś zerżnął z naszych wytworów epoki gierkowskiej i teraz uruchomiono produkcję w tej firmie rodzinnej i to jest promowane jako wielki sukces, bo rynek wewnętrzny jest przecież zaopatrywany w takie rzeczy. Pozamykano zachodnie fabryki samochodów, ale pracujemy nad tym, żeby tam fabryki Peugeota, Citroena i, i, i Mercedesa, który, z których Niemcy pouciekali, odpalić i produkować na licencji chociażby chińskiej i induskiej samochody troszeczkę niższej klasy, ale powszechnego użytku nie gorsze od Moskwicza, tak? No i to się robi. Więc na tej, ja tu widzę spore analogie z naszą epoką gierkowską z innymi wektorami zaopatrzenia technologicznego. Bo ewidentnie w tych warunkach autarki, kiedy Rosja została odcięta od zachodnich rynków, szczególnie chodzi o technologie, to są dotkliwe sankcje Unii Europejskiej, kolejne pakiety, które po prostu zamknęły zablokowały całą współpracę technologiczną. Niemcy chociażby bardzo chcieli i prosili na kolanach, to nie mogą nic wytransferować do Rosji, do, do tych fabryk, bo po prostu to jest niemożliwe. To jest nielegalne. Więc wycofali się nawet z tych inwestycji, które już tam były uruchomione i nie produkują. Więc Rosjanie szukają na gwałt możliwości ożywienia tego i robią to skutecznie chociażby w Chinach. To się dzieje, to jest troszeczkę niższy poziom technologiczny, ale też działa. Widzę to na ekranie w postaci tego rowerka. No. W Igre 3 w wersji rosyjskiej na masowy użytek w milionach sztuk ktoś to produkuje, no i to znajduje nabywców i oczywiście jeździ, no bo tam wielkich tajemnic nie ma. No to, wiesz, no to jest kwestia wiesz, masowej produkcji łożysk i tamtych spawania tego i tak dalej. prawda, To działa. To jest ten przykład, o co chodzi w tej wojnie ekonomicznej, bo ewidentnie Rosja weszła już od kilku lat na tory gospodarki wojennej, centralnego zarządzania, ale z pewnymi aspektami wolnego rynku, bo oni nie produkują wyłącznie czołgów, tak? chcą w tych warunkach konfrontacji wojny ekonomicznej z Zachodem utrzymać rynek wewnętrzny i produkować te towary typu pralki, lodówki, rowery, samochody i tak dalej, zaspokajające rynek wewnętrzny i to chyba zaczyna się w jakiś sposób udawać. To, to jest o wiele gorsze technicznie. Na przykład od naszej rodzimej fabryki rowerów, notabene z południowo-wschodniego Cypla, czyli na granicy z Ukrainą, firmy Cross, którą tu zareklamuję. To jest potentat, jeżeli chodzi o rynek europejski. Tak się ta firma rodzinna stricte rozwinęła w ostatnich 20 latach. Czysta firma rodzinna, polska, produkująca rowery klasy światowej i no jak widzę te wytwory tam z, z promowane przez Rosjan, no to, no to my jesteśmy już na innym poziomie, no ale do tego trzeba było 20 lat. Także rozumiem, że produkt niby typowy i tam wielu tajemnic nie ma, no ale żeby to masowo produkować na odpowiednim poziomie, no to potrzeba sporo wysiłku, do, żeby stworzyć więzi kooperacyjne, te łańcuchy dostaw logistycznych i tak dalej. No tak to wygląda. Teraz tak świeżo taka refleksja mi się nasunęła, że te pewne zjawiska są jak przed wojną, a pewne jak po wojnie. W przypadku gospodarczym to tak jak po II wojnie światowej, gdzie całe fabryki wywożono i kopiowano technologię, tak jak teraz te fabryki po prostu tam zostaną i bardzo często są opuszczane, sprzedawane w taki czy inny sposób czy przez jakieś fundusze neutralne. Tak Rosjanie przejmują po prostu te technologie i próbują coś tam swojego tworzyć z lepszym lub gorszym skutkiem. Niemniej jednak zapychają te braki rynkowe, a w związku z tym, że do, do pewnego rodzaju ruskiej technologii, nazwa to tak żartobliwie, są przyzwyczajeni. Więc ich to jakoś nie dziwi. Ci, którzy są naprawdę bogaci, no to sprowadzają sobie po zupełnie innych cenach sprzęty z zachodu czy z, z dalekiego wschodu, a ci, którzy mają mniejsze zasoby finansowe, zadawalają się tym, co rzeczywiście tam na miejscu jest dostępne. Pierwszy aspekt, omówiłem, że byłem zdziwiony brakiem tej retoryki konfrontacyjnej, czyli potraktowaniem sprawy, tak jakby no, jaki problem? Nie ma problemu. Rosja jest wielka. My wprawdzie mamy jakieś tam kłopoty na Ukrainie. Prowadzimy mm, specjalną operację wojskową, ale przecież to nie jest wojna. To nie jest koniec świata. Ja spodziewałem się, że Putin ogłosi, że Zachód przystąpił z, z Rosją do wojny i takie słowa padły, że Rosja znajduje się w stanie wojny, ale nie padły słowa o tym, że y, y, NATO walczy z Rosją na Ukrainie, tylko y, padły słowa o tym że no, Rosja znajduje się w stanie woj, wojny, więc musimy sobie poradzić. W tej wojnie uczestniczą państwa zachodu i to państwa zachodu są winne tej wojny, bo one ją sprowokowały. I na tym koniec. Nie ma dalszych tłumaczeń. Jest ograniczona operacja wojskowa na Ukrainie, którą będziemy kontynuowali aż do zwycięstwa. Czyli nie ma nawet wspomnienia o tym, co było pompowane w mediach tych, tych alegorii do wojny ojczyźnianej, z faszyzmem i tak dalej. Owszem, są te flagi, są so wiadomo, że walczymy z faszyzmem na Ukrainie, bo tam są neobanderowcy, neonaziści i to, tego, to wszystko wiadomo, to już jest tłoczone w głowy. Nie trzeba tego powtarzać, bo wszyscy to wiedzą. Ale ta operacja to nie jest wielka wojna ojczyźniana. Być może taka będzie, ale Niewiele na to wskazuje, przecież my tam ich przewracamy, tych Ukraińców tam, jak, jak tylko chcemy, więc, a, czyli zaprzeczenie tego, co tu padło w Warszawie, że to jest wielka sprawa, bo my się konfrontujemy z imperium, z neoimperium sowieckim, musimy mu stawić czoła. Cała Europa jest zagrożona inwazją, a po stronie moskiewskiej to no, no mamy tam jakąś lokalny konflikt na Ukrainie, ale to jest taka wewnętrzna sprawa między nami ruskimi, czyli ta... No, troszeczkę tam odszczepieńcy na Ukrainie szczekają i musimy tych neonazistów tam spacyfikować. Więc no powiedziałbym, że jak tu popatrzeć i postudiować, to dysonans poznawczy jest potężny. Po obu stronach nadajnika. <głosy> Narracje się rozjeżdżają w sposób kosmiczny. No i to zapowiada niestety, bo ja sobie żartuję tak z tego, ale to zapowiada nieuchronne zderzenie cywilizacji, jak mówi Fukuyama. Ale właśnie Putin zaanonsował kwestie kulturowe, kulturowe i to w bardzo wyraźny sposób, wspominając o, o modelu rodziny, wspominając o modelu wychowania, edukacji i przedstawiając właśnie Zachód jako tą antystronę. I tutaj na pierwsze miejsce miała się wybić obrona kultury rosyjskiej, czyli tego, co z tradycją związane, co ze sposobem życia po rosyjsku i tak dalej. I tam też padły bardzo patetyczne słowa, wtedy wszyscy wstali. Także widać, że budowanie tego patosu, jeszcze nie wojny ojczyźnianej, ale już jedności narodowej wokół e, przeciwności, które płyną e, z drugiej strony granicy. E, teraz to już jest żelazna kurtyna praktycznie. E, widać, że to było wyreżyserowane, bo to e, niemożliwe, żeby w tak wielkiej sali wszyscy wstali na komendę równo, więc tam e, e, tych m, animatorów musiało być wielu, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy to ma nastąpić. Y, y, oczywiście owacje y, na stojąco, wielkie brawa. Było to robione zdecydowanie pod wytworzenie pewnej atmosfery y, narodowej podniosłości. Tak mi to było. Czyli, tak. czyli nowoczesnego imperium. Rosja zdefiniowała się w ten sposób po raz kolejny jako nowoczesne imperium wielu narodów. Wielu kultur, które stworzyło cywilizację. Na tym polega istota tej definicji. To jest cywilizacja rosyjska. I to zresztą parę tygodni temu o tym mówił dobrze poinformowany skądinąd premier Morawiecki. Bo, bo mówił o konfrontacji z ruskim Mirem. Właśnie o to chodzi. Mir. Roski Mir to jest rosyjska cywilizacja opierająca się na pierwszeństwie języka rosyjskiego, historiografii rosyjskiej, ale w aspekcie wielonarodowym, bo Federacja Rosyjska obejmuje 150 narodowości. I one nie są w żaden sposób uciskane, to jest, to jest historyczna prawda. Ja tutaj nie jestem żadnym piecą Putina, po prostu to imperium tak funkcjonuje. Te wszystkie mniejszości po 150 tysięcy, po 200, 500 tysięcy jakichś tam Tadżyków, czy innych tam, yy... trudno nawet przypomnieć sobie te nazwy. Jednym z wybitnych przedstawicieli tych mniejszości jest minister obrony narodowej, z, z, z bardzo dziwnej, etnicznej mniejszości, no, który dowodzi całym wojskiem i, i, i tą operacją między innymi na Ukrainie. Więc no cóż, no to, to jest po prostu taki kraj, taki, to jest taka cywilizacja i, i takie imperium i trzeba się z tym zmierzyć, trzeba to zrozumieć. To nie jest państwo w stylu zachodnim, po prostu inaczej funkcjonuje. No i też y, tworzy dosyć zborny i jak widać nośny przekaz dla tych wielu narodów, które w tej wspólnocie uczestniczą no i się z nią identyfikują. To nie jest Co tak, że... jeszcze, jeszcze chciałem zaznaczyć przy tej okazji tworzenia tego świata wschodniego, że w części gospodarczej wymieniono bardzo wiele inwestycji i zamierzeń gospodarczych, które są prowadzone i są planowane w celu integracji zarówno z Chinami, jak i Indiami i innymi krajami azjatyckimi, czyli w celu budowy wspólnego rynku wymiany i także rynku walutowego. Jak najbardziej. Dlaczego tak długo zajęło wymienianie tych centralnych zamierzeń? No bo po prostu car Putin te rzeczy nadzoruje, jako ten dobry ojciec tego pilnuje, bo wie, że jego dobrobyt w Moskwie od tego zależy. To jest symbioza tych lokalnych społeczności gdzieś na Syberii i imperialnej Moskwy, która dzięki tym centralnym inwestycjom utrzymującym więź z tymi dalekimi peryferiami pozwala im jako tako egzystować. To jest symbioza. Tu nie ma i, i animozji. Owszem, one są, jeżeli chodzi o, o, o ogromne skalę korupcji. Tam, była wielka czystka przeprowadzona w ostatnich latach przez Putina wśród gubernatorów, zwłaszcza w, w, na Syberii, gdzie oni po, porobili miliardowe majątki, no, tworząc własne rodzinne latyfundia, tak? No, ale ten, ten wątek domin... też jest ciekawy. Ten w sumie, wątek dominujący, dominujący wątek, tu, ten, ten, ten geopolityczny jest taki, no, że Imperium funkcjonuje dzięki temu, że organiczne siły tych rozdrobnionych społeczności, mniejszości narodowych po prostu mają interes w tym, żeby na tej wielkiej przestrzeni E, istniało centralne zaopatrzenie, istniała centralna administracja, istniały te wielkie szlaki transportowe, które może utrzymać tylko władza centralna, czyli, czyli e, imperialna. Bo inaczej to nie będzie funkcjonowało. Po prostu na mrozie wszyscy na tych wielkich, rozległych stepach ciągnących się przez tysiące kilometrów zginiemy. I to, ten wizerunek i to nastawienie, znane tym społecznościom przecież od tysiącleci, tych, tych mongołów, którzy to czują, no, że w kupie siła, bez uczestnictwa w stazie giniemy. Oni to mają wpojone w genetyce. No i wystarczy i tylko delikatnie ruszyć i powiedzieć im o tym, że słuchajcie, tam prowadzimy takie, takie, takie programy i to centrala, Pilnuje, centrala wszystko nadzoruje, nieważne, tam ci na Zachodzie trochę tam podskakuje, ale my sobie z tym damy radę, robimy nowe inwestycje i te szkoły, i te, te, te korytarze transportowe, integracja z Chinami, z, z krajami BRICS i tak dalej, to wszystko współgra, bo władza w Moskwie jest światła i ona tego pilnuje. Zobaczcie, bezrobocie nie wzrosło, spadło dzięki naszym działaniom. I to w kiedy? podczas wojny. O, to przemawia do tego ludu, do tych 150 nacji, które rozumieją, że w rozdrobnieniu giną, a pod skrzydłami imperium prosperują. To może trochę dziadosko, ale lepiej żyć, w, w, w, powiedzmy sobie, w, w takim ograniczonym dobrobycie, niż zginąć z głodu, tak? No, szczególnie wobec różnych tutaj perturbacji w gospodarce światowej. Ciekawy tytuł dzisiaj na, jakiejś, na jakimś portalu właśnie gospodarczym. Nagłówek brzmiał, zobacz jak zareagowała giełda na wystąpienie Putina i tak dalej. Z sugestią oczywiście <grydy> negatywną. No i po wejściu do tego artykułu, no giełda wzrosła o 2%, czy tam jakiś inny parametr wzrósł o 2% czy rubel, to już nie pamiętam, ale to właśnie chodzi o ten sam sposób przekazu. Wszystkim się zdaje, że określone działania mają powodować upadek przeciwnika, a tu niekoniecznie tak jest, ponieważ rodzaj powiązań gospodarczych powoduje odwrócenie sojuszy, odwrócenie współpracy gospodarczej i to zdecydowanie będzie widoczne w tworzeniu nowych zupełnie rynków zbytu i powiązań na świecie. Także to, także pojawiało się, jeszcze jeszcze mi się coś przypomniało właśnie o tych bogaczach, jachtach, zamkach i, i pałacach, które zostały zarekwirowane w Europie. No to Putin też powiedział na ten temat, że nic z prostych ludzi nie będzie tego żałował, ani ubolewał nad tym. To w końcu byli ludzie bardzo bogaci i postanowili żyć i inwestować poza krajem. Natomiast on zachęca do inwestowania w, na terenie Rosji i tutaj te inwestycje będą bezpieczne. Czyli odgryzł się za to bezprawne konfiskowanie nawet legalnie zdobytych pieniędzy. Chyba tam wspomniał o tym, że firmy, które zostały przez zachodnich inwestorów zostawione, czy w jakimś tam zakresie opuszczone, mogą być podjęte w ramach retorsji, co zresztą wspominałeś już kilka miesięcy temu, że tak wcześniej czy później może się zdarzyć. Te sygnały są coraz silniejsze i widać, że majątek pozostawiony za granicą nie zrównoważy prawdopodobnie majątku, który pozostał w Rosji przez koncerny zachodnie. No Do tego to zmierza niestety, bo te pozacywilizacyjne działania w postaci konfiskaty i na razie mówimy o blokadzie, czyli zamrożeniu, ale to jest tak naprawdę na progu tych działań, bo do tego zmierza niektóre kraje już prowadziły wywłaszczenie, czyli ekspropriację mienia obcokrajowców, czyli chodzi o Rosjan, podmiotów, osób fizycznych i prawnych, bez żadnej podstawy. Czyli na te, tak dlatego, że to są Rosjanie, przypuszczamy, że wspierają reżim Putina. No i w ten sposób następuje najpierw zamrożenie, a później po prostu blokada i wywłaszczenie. I to jest absolutnie bezprawne. Tu, tu nie ma żadnej podstawy. Nie ma no, żadnej procedury cywilizowanej według prawa międzynarodowego, ale to nikogo nie, nie martwi. No i co mnie bardzo niepokoi, to są propozycje Komisji Europejskiej, która podobno, tam specjalny zespół w Brukseli pracuje nad tym, jak przekuć te zamrożone aktywa rosyjskie, czyli zarówno Federacji Rosyjskiej, Banku Centralnego, jak i firm i podmiotów prywatnych, niezamieszanych w żadne tam przemyty i nie żadnymi wyrokami. Jak to przekuć na fundusze i są plany, żeby na razie one zostały powstrzymane, ale one są wysoce zaawansowane i trzeba jednej decyzji politycznej, żeby to po prostu sprzedać na otwartym rynku i te pieniądze przekazać na Ukrainę, bo taki jest zamiar. I to Urszula von der Leyen powiedziała otwarcie, że do tego zmierzamy, pracujemy nad tym, żeby obciążyć Rosję w ten sposób kosztami wojny i odbudowy na Ukrainie. To jest wielce niepokojące, bo do tego dochodzi z ostatniego tygodnia wezwanie i ono zostało przy tej okazji przyjazdu Bidena wyartykułowane ponownie. Kuleby, ministra spraw zagranicznych Ukrainy na zachodzie Europy, w Brukseli właśnie on to powiedział, że właściwie to jest postanowione, my się domagamy zaostrzenia sankcji finansowych wobec Rosji i faktycznego odcięcia już definitywnie Rosji od wszystkich powiązań finansowych ze światem cywilizowanym czyli że nie tylko konfiskata, ale odcięcie, nie tylko SWIFT, nie tylko te bankowe przelewy, wszystko odcinamy Rosję od świata zachodniego. I wygląda na to, tak wnioskuję z tonu wypowiedzi, że to już zostało dogadane, potwierdza to Jake Sullivan, czyli do, specjalny doradca bezpieczeństwa narodowego, czyli pilot Bidena podczas tej wycieczki, że Departament y, y, Skarbu Amerykański już nad tym pracuje i tam spojrzyj na życiorys tego oficjela, który jest na, na czele tej instytucji obecnie w Waszyngtonie. Y, no i jego życiorys, jaki to jest poziom mniej więcej intelektualny. Y, wygląda na to, że Amerykanie taki plan już mają, przygotowany technicznie i niebawem zobaczymy, jak te nowe sankcje y, finansowe na Rosję będą wyglądały. Y, czyli jak to mówi Kulebas z, z Kijowa, całkowita blokada rosyjskich finansów na świecie. Bardzo się tego obawiam, nie dlatego, że jestem jakimś tam rosyjskim agentem, tylko dlatego, że to spowoduje trzęsienie ziemi w finansach świata. Nieuniknione. No i mam wrażenie graniczące z pewnością, że ceny ropy i wszystkich surowców zaopatrzeniowych w, w Europie w związku z tym nie spadną. No na pewno nie spadną, dlatego że widać, że ta żelazna kurtyna się coraz bardziej uszczelnia. Kolejne te porcje sankcji wchodzą w grę. Część m, rurociągów i infrastruktury zostaje uszkodzona w wyniku najrozmaitszych działań i e, także klęsk żywiołowych. Najciekawsza sprawa to jest to, że e, bodajże półtora tygodnia temu istotny dziennikarz, korespondent wojenny e, właśnie wskazał, kto jest odpowiedzialny na, e, za uszkodzenie obu Nord Streamów. No i w chwilę potem jakieś były takie perturbacje, że wszyscy od tego odwrócili uwagę. Niemniej jednak wcześniej czy później musiało to dojść do, do Niemiec i Berliner Zeitung bodajże przedrukował ten wywiad i po prostu rozeszło się to wielkim smrodem pomimo braku zupełnej reakcji Scholza na tę sprawę. To jest uderzające, bo Berliner Zeitung jest naj, m, największą gazetą w samym Berlinie to jest wielka aglomeracja, największa w Niemczech, kilka milionów ludzi. I to jest ten wiodący tytuł, opiniotwórczy w tej okolicy. I to jest bardzo rzetelne, dobre źródło. Także może konkurować z telewizją tą państwową. No i konkuruje. No skoro oni to wypuścili, nie tylko relacje z tego pierwotnego artykułu, ale wywiad z autorem, no to kilkanaście milionów Niemców minimum ma nie tylko tego świadomość, ale się z tym zapoznało. I to nas wprowadza w bardzo istotne zjawisko, jakim jest, nazwijmy to, konkurencja między Stanami Zjednoczonymi a Europą, a głównie Niemcami. Jest to konkurencja bardzo daleko posunięta i można by powiedzieć, na zasadzie tej gry meksykańskiej, jak jedzie się naprzeciwko siebie, który pierwszy z kierowców odpadnie. No, Europa raczej prędzej odpadnie w zderzeniu z, ze Stanami Zjednoczonymi, tym bardziej, że uzależnienie od rosyjskich surowców było gigantyczne. No, także mamy dodatkowy kłopot w, jeszcze w obliczu wojny na Ukrainie, która stanowi y, wyniszczającą taką y, procedurę zarówno ze strony militarnej y, jak i ze strony gospodarczej oraz od strony kosztowej, ponieważ z jednej strony koszty rosną y, ze względu na brak surowców energetycznych, a z drugiej koszty pomocy y, wojennej. Y, dodatkowo y, dobijają tutaj y, wszystkie budżety. No to niebawem się u nas objawi w postaci dziury budżetowej. Ja to rok temu przecież prorokowałem, że to nastąpi między pierwszym a drugim kwartałem tego roku. Nie wiem, czy pamiętasz. I tak, jesteśmy tak. na prostej ścieżce, żeby to się teraz stało. To widać po komentarzach między innymi z Ministerstwa Finansów i z różnych polityków, że to niebawem się objawi oficjalnie. No i jest pytanie, jak jakie będą metody zaradcze. No i tu już widzę przestawienie Wajchy. To bym chciał zwrócić Twoją uwagę na kolejność uczestników spotkań z Bidenem. No tak, dzisiaj to było bardzo y, znamienne, że po wystąpieniu głównym y, na spotkaniu po, pojawił się Tusk i Trzaskowski. Tak. I to, i, I to rozstrzyga sprawę wyborów jesiennych. Tak, natomiast y, aktualnie urzędująca ekipa y, siedziała sobie na widowni. Tak, i, i przyjmowała meldunek, czyli message. Za daleko po prostu y, pojechali. No to mój Boże, mogli się tego spodziewać. No, a skoro nie, no to. Mnie no no to, to jest tak jak jest, tak i to bardzo elegancko dyplomatyko, nikt nikomu nie mówi brzydkich słów ale te z, zbliżenia kamery były naprawdę wymowne ja nie do końca od, w, w pierwszej chwili się zorientowałem <śmiech> Dopiero, <śmiech> dlaczego oni tak siedzą na tych stołkach gdzieś tam w innych ludzi <śmiech> zupełnie e, e, no niby się tam uśmiechają natomiast Rzeczywiście bezpośrednio po wygłoszeniu przemówienia na spotkanie udał się ktoś inny. Także przekaz jest prosty. Prosty, krótki elegancki. No wiesz, ja, ja nie kipię tutaj nienawiścią do kaczorów i, i do tej całej ekipy. Po prostu reprezentuję swój własny cząstkowy, partykularny ogląd i interes i chciałoby się mieć tam na górze jak, jakichś gości lepszego, większego formatu, którzy realizują nasze interesy zbiorowe zgrabniej, no ale... Ci obecnie są straszliwie drodzy w utrzymaniu. No tak mówiąc oględnie, do tego się to sprowadza. Natomiast czy do wyborów dojdzie i w jakim trybie, to kto wie, bo jeżeli zdarzyłaby się taka czy inna eskalacja, no to stany wyjątkowe różnego typu skutecznie uniemożliwiają przeprowadzenie proceduralnych wyborów. Inną sprawą jest, kto taki stan ogłasza i czy rzeczywiście zezwolenie na ogłoszenie takiego stanu zostanie wydane, bo jak wiadomo Polska nie jest absolutnie krajem samostanowiącym, co widać wobec obecnej sytuacji politycznej i tego typu mrzonki trzeba po prostu porzucić, ponieważ jest to kraj relatywnie słaby, szczególnie w obecnych okolicznościach i który straszliwie jest uzależniony od różnego typu wpływów zewnętrznych. To jest może taka tradycja. Za chwilę powiem coś na temat Orbana i Węgier, bo również takie ważne orędzie wygłosił. bodajże w poniedziałek. Natomiast w naszej sytuacji, no to no jesteśmy niestety zdani na takie ekipy, które są po prostu uzależnione od wytycznych zewnętrznych. Wiszą uklamki na no są zwyczajnie, wasalami obcych interesów. No czasem są nawet sługami, jak niektórzy się do tego przyznają. Także to nie jest pocieszające. No ale ma to ten, ten, ten pozytywny aspekt, że łatwo jest prognozować, co się stanie, że nastąpiła ktoś podjął decyzję o zmianie ekipy i to tak czy inaczej ona nastąpi Ty mówisz o Stanach Wyjątkowych i tak dalej to będą co najwyżej pokraczne stany typu Gangolsena. nic więcej bo skoro decyzja zapada to wiadomo, że no, ktoś musi rządzić no, demokracja demokracja ale ktoś musi tym rządzić tak? no. więc, więc decyzję podjęto no i jak to będzie ubrane, to wiesz, mogą próbować to opóźniać i tam jakieś robić dziwne ruchy. No i to się skończy co najwyżej jakimiś przedterminowymi wyborami. A jeżeli ich nie będzie, no to rząd okaże się niezdolny do działania i powołają rząd techniczny i tyle. Tak. Poza tym może się zagubić pieczątka albo ktoś może podpisać taki dekret z nikopisem. I nie ma śladu. E że po prostu Oczywiście. decyzję... Oczywiście Natomiast... Rozumiesz, że... To, to tak. My sobie możemy mówić o procedurach i tak dalej. Słuchaj, to co się dzieje między Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Komisją Europejską i tak dalej, już dawno wykroczyło poza ramy groteski. To, to się mieści tylko w kategoriach zabawy orbitalnej, kosmicznej. No, ktoś na haju po prostu wymyśla jakieś dziwne rzeczy. Monty Python, po prostu w ekstazie. No, tyle. Tutaj nie, nie, nie, nie, nie mówi o żadnym prawie, wiesz, i procedurach, i, i nawet przyzwoitość. To jest po prostu odlot już. To... A skoro tak, to należy zwrócić uwagę na te podstawowe przekazy. No i, i ten jeden wyemitowano. Ja oczywiście nie mam pewności, że nadawca tego przekazu dzisiejszego ma władzę sprawczą, żeby tak to się stało, ale no, nie obstawiałbym przeciwko temu zakładowi. Bo wygląda na to, że skoro to emituje i wszyscy na to patrzą, no to chyba ma jakąś siłę sprawczą, albo przynajmniej udaje, że tak jest i większość baranów to uwierzy. Tak. Jeżeli zaś chodzi o sądy, to tutaj Taki mały bym przeskok zrobił, bo y, podobna sytuacja, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, właśnie rozgrywa się od dłuższego już czasu y, w małym śródziemnomorskim państwie, gdzie ona nabiera takich już y, y, bardzo bym powiedział nawet teatralnych y, figur, y, ponieważ to jest y, już poza wszelkie możliwe granice, to mamy taki przykład teokracji i skrajnych nacjonalistów z ekstremistami religijnymi do spółki, którzy naobiecywali sobie, że koalicja będzie trwać tylko wtedy, kiedy oni się wszyscy zadowolą. Więc do tego zadowolenia potrzebna jest reforma sądów, polegająca na tym, że co by tam Sąd Najwyższy nie postanowił, no to Kneset będzie mógł to sobie zmodyfikować, tak czy inaczej, ewentualnie okroić, ograniczyć lub przeinaczyć. Dodatkowo, żeby tyle roboty sobie nie namnażać na bieżąco, politycy będą wybierać sędziów Sądu Najwyższego, żeby oni już z automatu czynili swoją powinność, Wówczas ci posłowie będą mieli więcej wolnego czasu. No i tak to właśnie poszło, że dzisiaj w pierwszym czytaniu przeszła ta ustawa reformująca sądownictwo, jak cały cywilizowany świat mówi, w niewłaściwą stronę. Natomiast tutaj w Europie nikt na ten temat nie protestuje, ponieważ to by była obraza majestatu, gdyby jakiekolwiek czynić uwagi w tamtym kierunku. Natomiast diaspora amerykańska bardzo ostro się temu sprzeciwia. Sprzeciwia się opozycja. Poprzedni rząd wytacza najrozmaitsze działa. Nawet prezydent Herzog wygłosił bardzo poważną odezwę do narodu, mówiąc, że społeczeństwo znajduje się na granicy katastrofy systemu demokratycznego. Podobnież Amerykanie i rząd mówią, że z ekstremistami rozmawiać nie chcą. Owszem, będą się tam starać dyplomatycznie te wszystkie sprawy załatwiać i załagadzać, natomiast pewnych rzeczy absolutnie nie przyjmą. No i nie wiadomo do czego to zmierza, dlatego że jeszcze wczoraj na, na sali obrad pojawili się wojskowi, którzy w wyraźny sposób przestrzegali przed m, tego typu zapędami, że przykładowo y, władza niezachodnim brzegiem y, Jordanu y, po prostu przekaże się w ręce polityka, który jest y, również ekstremistą, bardzo dużym, zwolennikiem róż, różnych aneksji, wyburzeń i tak dalej. Także y, zaczyna to przypominać puszkę Pandory. Y, jak to się dalej potoczy? Nie wiadomo jakieś strajki ogólnokrajowe są organizowane, olbrzymie demonstracje. Widać, że wszystkim to nie pasuje, którzy dotychczas rządzili i tych, którzy wyznają zachodni model życia. Gant w swoim wystąpieniu powiedział, że działania bieżącego rządu, czyli koalicjantów Bibi'ego, bo on to im wszystkim naobiecywał, że spełnili wszystkie zachcianki, żeby tylko powstała koalicja, która wygra wybory, więc Gans powiedział, że rozmowy przypominają negocjacje z bandziorem, który ma naładowany pistolet na stole. Więc on nie chce prowadzić rozmowy w takich okolicznościach i temperatura dyskusji po prostu zaczyna już wybijać bezpieczniki. Czyli mamy. Walkę o praworządność, tak powiem, w Nowej asterydach Turbo. Tak, i to wygląda na to, że teokracja Blisko Wschodnia, Talmudyczna, ma ambicje zreformowania porządku, no i cofnięcia te urzędów i, i prawodawstwa do głębokiego średniowiecza. No. I wtedy paru gości tam, paru rabinów będzie decydowało, co jest prawem, a co jest właściwe. I wtedy w tę stronę idziemy, bo tak jest słuszne i sprawiedliwe. To ciekawe ciekawe koncepcje, powiem Ci szczerze, że to, to jest odbicie w krzywym zwierciadle porządku quasi-demokratycznego panującego w Iranie. To by dobrze pasowało do idei konfrontacji z tym krajem. Dwie teokracje, które ze sobą walczą na śmierć i życie. No. No, Jesteśmy jest. już, już blisko tego momentu, kiedy one w tych swoich postaciach dojdą do apogeum, i kto wie, co się wtedy zdarzy? Czy wytyczne to będzie Tora, czy może raczej Tora, Tora, Tora? Niestety. No, w tę stronę zmierzamy prawdopodobnie to zacietrzewienie wojenne uruchomiło tego typu właśnie procesy ekstremistyczne religijne w samym Izraelu bo, no bo chyba tak się właśnie stało bo te, te niszowe partie do tej pory tych ortodoksów zaciekłych zapiekłych one po prostu nie mogłyby się zaktywizować bez tego podłoża, wiesz, tego ognia świętej wojny. No i się okazało, że na no, marginesie tych przygotowań wojennych i tego wzmożenia w obliczu zagrożenia zewnętrznego, te kwiatki wykwitły no, w sposób niesłychany poza y, możliwości, że tak powiem, percepcji wcześniejszej, no bo to był margines na no, jakiś tam, nikt na to nie zwraca uwagi, to było kilka procent elektoratu, a teraz oni po prostu przejmili, przejęli władzę. I, i... Te frakcje, które aktualnie są ekstremistyczne u władzy to y, były przez policję, przez długi czas pałowane, jako no chyligani tak. no to to y, byli... i podżegacze różni wojenni. Tak jest. To, to była ekstrema, która podpalała, biła tam i tam i, i dokonywała aktów po prostu y, przemocy, bestialstwa i aktów bezprawia, no, w biały dzień, no, i, i, i, i jakikolwiek by porządek nie panował, no, to coś z tym trzeba było zrobić, no i policja sobie y, radziła swoimi metodami, połowała to po prostu, a teraz to wybiło na samą górę i zaczęło rządzić, no i pytanie co z tego powstanie, ludzie tak zwani świeccy, którzy są syjonistami, czyli popierają istnienie tego państwa tam na... i chcą, żeby ono nadal istniało jako ich bezpieczne y, miejsce ucieczki między innymi z pieniędzmi, no bo do tego to się w końcu sprowadza zazwyczaj. Y, no widzą ogromne zagrożenie, czyli ludzie w, w, z Nowego Jorku po prostu biją na alarm, że no słuchajcie, ale oni tam zaraz ten ten schron międzynarodowy po prostu rozwalał. Ciekawostką jest, że JP, JP Morgan, ten, tenże gościu, ostrzega przed rosnącym ryzykiem inwestowania w Izraelu w związku właśnie z, z tą reformą sądownictwa, Chociaż y, ja to y, troszkę inaczej widzę, bo to jest takie TRL Kuku, widzimy reformę sądownictwa, ale y, wiemy, że po reformie sądownictwa y, plany wojenne y, narastają coraz bardziej. W związku z tym ryzyko pierwszorzędne nie będzie związane z otoczeniem prawnym, lecz z otoczeniem y, tutaj militarnym. Tak. Tak, ja bym tego tutaj absolutnie nie bagatelizował, bo możemy wiesz, się śmiać z, tego, z, tego, z tych walk w parlamencie i tam różne frakcje i tak dalej, ale to prawdziwe podłoże w ogóle powstania problemu jest właśnie stricte militarne i wynika z dążenia do, do, do, do wojny z Iranem. Tylko dzięki temu ten problem się pojawił i, i stanowi tło tego całego zderzenia cywilizacji, tak bym powiedział, nowożytnej z, z, z głębokim średniowieczem, bo do tego się to sprowadza. Ale chodzi o wojnę, o starcie z innowiercami, z islamem konkretnie, w wersji perskiej, czyli tego odłamu islamu, który nie daje się reformować, nie daje się ujarzmić i nie zamierza negocjować. No bo jeżeli chodzi o, o islam ten bardziej, że tak powiem, nowoczesny, no to widać po, po odnowieniu kontaktów dyplomatycznych te nowe rządy nie tylko odnowiły, ale otwarły serdeczne stosunki z Arabią Saudyjską, między innymi poprawne stosunki z, z Turcją, z, z całym Półwyspem Arabskim właściwie. Tak, tutaj widać, że nastąpiły pewne zmiany w sojuszach i w ogóle przetasowania które są widoczne na świecie niby zaczynające się od Ukrainy natomiast znacznie dalej idące bo Ukraina to jest tylko jedna strona tego medalu kwestia BRICSów i sympatii do BRIC-ów też jest istotna ponieważ zarówno Turcja jak i Arabia Saudyjska mają być przyjęte chyba w tym roku jako pełnoprawni członkowie tej grupy gospodarczej, bo ona jest jako gospodarcza definiowana, nie jako wojskowa. No i co, jeszcze Egipt do tego też się wybiera po troszku. Także widać, że siła tych państw wschodu jest coraz większa. Ona będzie rosła, szczególnie wziąwszy pod uwagę tę polaryzację, która się teraz odbywa w Europie. Dzięki przy okazji na marginesie wojny ukraińskiej, no bo przecież najważniejszą i chyba jedyną przewagą Rosji w Europie jest to, że jest głównym, nieodzownym dostawcą surowców energetycznych. No i teraz Europa pozbawiona taniej energii, po prostu jej zdolności wytwórcze, poziom życia w sposób nieunikniony spadnie w konkurencji światowej i te, te zdolności konkurencyjne wyrówna ktoś inny. Tak? I to łatwo jest odkryć kto. Będzie to Azja szeroko pojęta, czyli Chiny i Indie. Mhm. Więc my siedząc tu, gdzie siedzimy, Będąc uczestnikami tego starcia frontalnego z Rosją imperialną, no, tak, po pierwsze nie mamy nic do gadania, a po drugie nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Bo te karty, które mamy w ręku, nic tutaj w równaniu nie zmieniają. Ropę musimy kupować na rynkach światowych, a wpływ na to ma kto? Rosja, która jest członkiem OPEC+, a to OPEC+, do tej pory rządzone jest przez kartel w Riyadzie, czyli Arabię Saudyjską, która właśnie wkroczyła w orbitę BRICS-ów i razem z Putinem ustala ceny ropy. No to jest prawda. No co my mamy tutaj do gadania? Tak, oni się tam domówią, no i praktycznie zrobią po swojemu to, co chcą. podobnież jak Chińczycy, którzy bodajże dzisiaj Odpowiedzieli na zarzut, że plany istnieją dostarczania broni do Rosji po to, żeby ich wesprzeć na Ukrainie sprzętowo. Na co Stany Zjednoczone odpowiedziały, że to jest w ogóle niedopuszczalne, takie plany i tak dalej. A Chińczycy ripostując, jeżeli Stany Zjednoczone dostarczają broń na Ukrainę nieprzerwanym strumieniem, nie ma powodu, żeby ich inny nie dostarczały broni do Rosji. Także widać, że ta polaryzacja następuje praktycznie wszędzie. Tak, i przyspiesza, i ten, to oczywiście są, są działania krok po kroku, systematycznie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ale istnieją pewne cezury historyczne i takie symboliczne. I dzisiaj przeszliśmy pewną kolejną granicę, taki mały rubikon w tej zabawie, którego nie da się cofnąć. Nie możemy już wrócić do poprzedniego stanu. A dlaczego? A bo, bo ten teatr wschód-zachód podjął pewne wzajem. Jak to mówią Rosjanie? Wzajemodziejstwa. Pucek powiedział to. A Biden niemalże tego samego dnia powiedział co innego. I to jest diametralnie sobie przeciwstawne. I co powiedział Putin? No, że na temat kontroli zbrojeń atomowych światowych nie będziemy już dalej rozmawiali, bo Amerykanie od kilku lat unikają negocjacji na ten temat. Mało tego. Przecież dwa lata temu Trump zerwał. Po prostu zerwał umowy strategiczne na temat tam, broni atomowej z Rosją i nie przedłużył ich. W związku z tym nie widzimy powodu, aby dalej kontynuować ro... jedyny traktat rozbrojeniowy tam, na szczeblu światowym łączący Rosję ze Stanami Zjednoczonymi, czyli START-2. Nie będziemy go kontynuowali. A na czym polega kontynuacja? Na prowadzeniu dalszego dialogu i rozmów, o które Putin zabiega od ponad roku w Waszyngtonie, bez odpowiedzi. Znowu powtarzam, jeszcze szlaczkiem proszę podkreślić, trzykrotnym. Nie jestem jego zwolennikiem i przyjacielem, ale pamiętam od ponad roku, półtora roku dokładnie, kolejne noty i próby nawiązania dialogu na temat START 2 co my dalej z tym zrobimy? Ze strony Ławrowa. I co? Odpowiedź była na początku ignorowanie, a potem nie jest ten moment na rozmowy. No to kiedy będzie ten moment? Teraz nastąpił moment na to, żeby dalej nie rozmawiać. Co to znaczy? No jest wolna amerykanka i mamy wyścig zbrojeń atomowych. I to właśnie dzisiaj zostało wyraźnie zakomunikowane ponieważ Putin powiedział, że Rosja zawiesza udział w tym układzie, czyli nie, że będzie zabiegać o jego kontynuację, tylko przestaje zabiegać o cokolwiek w tym zakresie i wszelkie próby jądrowe, które zostaną wykonane po stronie amerykańskiej, będą również podjęte po stronie rosyjskiej. Nie z... Powtórzę, co powiedział Putin, żeby było jasne. Uważnie słuchałem. Rosja nie zrywa tego porozumienia, tylko je zawiesza. Dlaczego? Bo jego dalsze istnienie i działanie jest uzależnione od konsultacji, negocjacji i przedłużenia. Tak jak każdy traktat ma kiedyś kres ważności. Nie przedłużono i próby wznowienia negocjacji spotkały się z, z odmową albo z niemożliwością. I po prostu, no to w, to w związku z tym, teoretycznie da, nadal rozmawiamy, bo tak traktat nas obliguje, ale nie mamy z kim i o czym rozmawiać. W związku z tym zawieszamy te rozmowy. I to, to nie ma nic wspólnego z zerwaniem traktatu. Nie ma nic wspólnego z obstrukcją. Tylko jest to stwierdzenie stanu fakt prawnego, który ma miejsce. Te no rozmowy tak. nie prowadzą do donikąd, nie ma z kim o czym rozmawiać. W związku z tym nie występujemy z tego, nie poddajemy tego wątpliwość, po prostu zawieszamy. Tak, jeszcze podkreślono przy tym, że w związku z tym, że traktat taki wymaga symetrycznych inspekcji, Także obie strony muszą się wpuszczać na wyznaczone obiekty i pozwolić sobie na weryfikację stanu istniejącego tych, tych instalacji, zbrojeń i materiałów wojskowych, jeżeli Rosja nie otrzymuje zezwolenia na wejście na te obiekty, nie widzi powodu, ażeby udzielać takiej zgody dla inspektorów strony przeciwnej. Tak, co notabene miało, yy, yy, miało zgrzyt dyplomatyczny miejsce niecały tydzień temu, kiedy na gorąco, w nieporadny sposób Amerykanie usiłowali stworzyć fakt prasowy, plagający na tym, że podobno Rosjanie nie zachowali wcześniej umówionych warunków, bo odmówili inspekcji i zerwali w ten sposób umowy, traktaty i święte pieczęcie, co jest oczywistą Bo no, nieporadne były te próby eskalacji i prowokacji. No bo po prostu to się nic nie, nie zgadza, że tak powiem, z traktatem i protokołem. Tylko tyle. Ja to zwróciłem na to uwagę, bo depesze Associated Press, które temu towarzyszyły, były bardzo takie głośne, że o, Rosja zażwała, Putin tu wybuchnął, nie, tutaj nie respektuje umów traktatów i tak dalej, i u nas od razu się to pojawiło gdzieś na czołówkach, tych serwisów informacyjnych i potem znikło nagle, bo no, z rumieńcem na twarzy. Dlaczego? Bo, bo to był rumieńc wstydu, no bo się okazało, że, że się nic nie wydarzyło po prostu. No bo nie spełniono warunków, w związku z tym Rosjanie nie wpuścili gości na teren jakiejś tam jednostki, no i tyle, zgodnie z traktatem. No. Ale, ale no tego już później nikt nie wyjaśniał oczywiście, no to, to mnie to rozśmieszyło do, do rozpuku, jednocześnie i, i, wtedy już przed ty, tydzień temu wiedziałem co jest zaplanowane z tymi tańcami odbywającymi się teraz dla maluszkich ten te, teatr Wschód-Zachód i te wszystkie płomienne przemówienia, wiedziałem co będzie, że no po prostu nastąpi rozwód zasadniczy, nikt z nikim nie będzie rozmawiał na żaden temat. Kolejny etap to będzie ekspulsja dyplomatów z placówek dyplomatycznych, bo wiadomo, że z tymi się nie rozmawia. No i co? No i dalsza eskalacja. I jest to tak jasne, tak jaskrawe i tak przewidywalne, że mi się chce po prostu wymiotować. No smutne to, natomiast jeszcze może taką małą, tutaj no nie powiem iskierką, ale taką lampką ostrzegawczą, która weryfikuje ten stan Europa kontra świat w ocenie sytuacji jest wystąpienie Orbana, bodajże z poniedziałku, który dosyć dosadnie w swoim orędziu wypowiada się o stanie swojego kraju i o relacjach z zagranicą, z Rosją, z Europą i ze światem. Mianowicie ujmuję to w ten sposób, że my nie jesteśmy tu po to, żeby tracić radość życia, ale żeby ją odnowić. Chodzi o to, że chcemy chronić Węgry, chcemy dla siebie spokojnego życia, mamy tylko jedno wyjście, musimy się trzymać z dala od wojny rosyjsko-ukraińskiej. Węgierski punkt widzenia jest wyjątkiem tylko w Europie, a na całym świecie jest normą. E, rozumiemy, że Ukraińcy próbują przekonać Europę, że Rosjanie nie spoczną, m, dopóki nie wciągną wszystkich do wojny. Także e, w tym wystąpieniu widać było, e, że interes ro, e, rosyjski i węgierski jest spleciony ponieważ węgry nie mają żadnych innych środków energetycznych, oprócz tych, które dostają z Rosji, więc nie są w stanie odciąć się od wszelkich źródeł energii po to tylko, żeby w realizacji ukraińskich celów wziąć udział, ponieważ jest to związane z ubóstwem całego państwa. I tym bardziej, że to jest sprawa między dwoma innymi państwami udział w tej wojnie nie stanowi interesu węgierskiego. Dlaczego ja to podkreślam? Bo niejednokrotnie tego typu postawy w krajach, które otaczają konflikt zbrojny, powodują jego wysuszenie. Brak dostaw świeżej broni powoduje, że musi nastąpić układ pokojowy, który zakończy po pierwsze tragedię ludzką, a po drugie no nie może trwać bez zasilania zewnętrznego, jeżeli mamy tutaj nierówne siły, nierówne zasoby. A z drugiej strony taki kanał, który powoduje, że z wielu krajów zasoby są kierowane na podsycenie konfliktu, powoduje, że taki konflikt nie wygasa i powoduje setki tysięcy dalszych, dalszych ofiar i zniszczenie nie tylko tego kraju, który jest w wojnie, ale także krajów sąsiadujących, w sposób gospodarczy chciałem Ci przypomnieć, że kiedy nam brakowało amunicji bo nasi alianci nie mogli jej dostarczyć to przyjechały transporty z Budapesztu i to, na, to nam uratowało skórę na krótko amunicji a propos teraz brakuje na Ukrainie. I co mówią Węgrzy? Węgrzy mówią, że nie będziemy dostarczali broni i amunicji na Ukrainę, bo to nie jest nasza wojna. Ci sami Węgrzy, którzy nam pomogli jako jedyni. Ale jeszcze Orban powiada tutaj kilka, przypomina kilka ważnych rzeczy. NATO nie jest sojuszem wojennym. NATO nie jest koalicją wojenną. Członkowstwo w NATO nie oznacza żadnego zobowiązania poza wspólną obroną. A kraje członkowskie nie mogą oczekiwać, że jakikolwiek inny członek wspólnie zaatakuje kraj trzeci w jakimkolwiek wspólnym celu wojskowym. To jest fakt, bo kiedyś wstępując do NATO, Polska miała obiecane, że NATO będzie jej bronić. A teraz nagle Ukraina jej broni, chociaż w NATO nie jest. To są takie prawnologiczne sprzeczności, na które mało kto może zwraca uwagę, ale one są faktem. Jeżeli mamy traktat, który ma swoje prawa i zapisy i nagle się okazuje, że wyskakujemy z tej skóry i zupełnie coś innego robimy, to praktycznie tego typu porozumienia nie mają większego znaczenia, bo równie dobrze może się okazać, że taki kraj jak Polska, który będzie zaatakowany z zewnątrz, no nie był dość fajnym członkiem NATO, żeby go jednak bronić, bo, bo tam żeśmy się kiedyś poprztykali w takich czy innych dyplomatycznych sporach. To podrywa zaufanie do takich struktur i to źle prorokuje na przyszłość organizacjom, które łamią swoje statuty i swoje założenia? Ja już widzę na mapie kierunek ucieczki i to będzie jak zwykle na południe, bo Węgrzy i Austriacy ewidentnie przejawiają głęboki sentyment historyczny do Austro-Węgier sprzed stu lat. Pierwsza wojna światowa niesprawiedliwie potraktowała to Imperium Habsburgów, je po prostu zniszczyła, zdewastowała. I jak widać po obecnych działaniach, oni te lekcje historii odrobili i po stu latach zachowują się jako jedyni racjonalnie. Bo w tej rozgrywce obecnej, jest chyba jasne dla uważnych obserwatorów, że aktywni uczestnicy zabaw po prostu będą płatnikami. Będą mięsem armatnim, który, które będzie przemielone dosłownie lub przenośni, bo to może dotyczyć życia, ale także życia przyszłych pokoleń w postaci niewolnictwa ekonomicznego, chociażby obciążenia długiem za tę wojnę. I to bym dedykował uwadze słuchaczy, bo często w sytuacjach niewyraźnych deklaruję swoją przynależność jako hucuł. Jestem hucułem. W tym wypadku jestem Węgrem. Mm -hmm. A to ciekawostka, ale to w Polach, Węgier dwa bratanki, co prawda teraz to straciło na wymowie, bo jakby nie było, Węgrzy nie są tutaj w zakresie przyjaźni modni i politycznie poprawni. Tym bardziej, że w tym, że w wystąpieniu Orban mówi, że Europa zmierza ku wojnie i balansuje na bardzo wąskiej desce. Są kraje, które są już w stanie wojny z Rosją pośrednio. Jeżeli dostarcza się broń, szkolenia, sprzęt, różnego typu amunicję, to trudno tutaj powiedzieć, że nie ma to wpływu na wynik wojny. Jeżeli się nakłada sankcje dodatkowo i cały czas tą wrogą retoryką emituje na zewnątrz, to wcześniej czy później ryzyko wciągnięcia do wojny takiego kraju jest bardzo wysokie. I tutaj widać, że Orban niejako wychodzi z tego układu poniekąd przy cichym poparciu właśnie Węgier, a być może i Słowacji. Jak oni się tam dogadują, to myślę, że pewne tradycje mają. Widać, że ten punkt widzenia jest jaskrawo inny i związane z ochroną bezpośrednich, żywotnych i bieżących interesów narodowych? Jak mówimy o wielkich hasłach i, i, i poważnych działaniach, to ja bym proponował zadać sobie podstawowe pytanie. Zanim zaczniemy się mordować, czy wyczerpano wszystkie możliwości dialogu? I czy podjęto w ogóle jakikolwiek... Yy, Nie no, z, zadaj tego, sobie w swoim osobistym tak. sumieniu to podstawowe pytanie. Bo jeżeli dochodzi do konfrontacji na ulicy, to do tego się to sprowadza. Kiedy przekracza się próg yy, rozmowy, dialogu i negocjacji, a zaczyna się w sposób yy, nieunikniony rozstrzygnięcie siłowe. Ty musisz tak. podjąć te, te decyzje. Czy wyczerpałeś wszystkie możliwości, bo być może one istnieją, być może istniały. Czy od razu musisz mordować swojego adwersarza. To, to, to, to jest podstawa w ogóle całej sztuki że tak, tak zwanej wojennej. To, są, to, to jest jej przedszkole. Tylko takie ćwiczenie każdemu słuchaczowi przem przemówień płomiennych ze wschodu i z zachodu zalecam. Logiczny rozbiór tego. No ale zaraz, ale co ja mam z tym do wspólnego? Dlaczego ja mam w tym ginąć? Czy faktycznie to jest taka sytuacja jak na przykład w roku 1920, kiedy hordy czerwoanarmiejców przyleciały tutaj nas mordować i podbijać i robić nam rewolucję? Czy to jest zgoła całkiem odmienna, odwrotna sytuacja? Trzeba rozważyć, no! Czy, czy, czy z tymi kozakami ze wschodu można rozmawiać? Czy żeśmy w ogóle z nimi próbowali negocjować? Czy, czy ktoś nas w ogóle zapraszał do tej rozmowy? No no, to... Marnie wypadają te odpowiedzi, bardzo marnie. No ja, ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek naszych tak zwanych w cudzysłowie reprezentantów w się Boże zapraszał do jakichkolwiek negocjacji, chociażby w Mińsku, czy gdziekolwiek indziej. I dlaczego teraz przyjeżdża naczelnik nie wiadomo skąd i mówi nam Słuchajcie, tutaj obronimy demokrację, bo Rosjanie atakują. Ale kogo? A gdzie i dlaczego? I kiedyśmy w tym brali udział? Tak, pomieszanie z poplątaniem. Natomiast... Ja, ja proponuję zadać sobie takie pytania. Nie przesądzam odpowiedzi. Ja jestem otwarty na ten dialog. Ja sobie go codziennie wykonuję. Ja to obserwuję i staram się zrozumieć. Ja to wykonuję od długich lat. Ponad ośmiu lat. Mam niejaką wiedzę, ale nie twierdzę, że jestem tu omnibusem i wszystkie rozumy Pozjadałem, bo wstaję rano głupi, a zasypiam jeszcze głupszy. Niemniej cały czas próbuję coś zrozumieć. No to tak ja, taką mam przypadłość. No i wychodzi mi na to, no, że nie chcę używać tutaj warszawskich, że tak powiem, wykrzykników. Nic się nie zgadza, no. No a przykrym jest takie zjawisko, które osoby, które szukają rozwiązań pokojowych, szukają uniknięcia wojennej tragedii, są odsądzane od czci i wiary, przezywane w najrozumiejsze sposoby. Ani to po europejsku, ani to po chrześcijańsku, ani to w żaden sposób nie trzyma się rozumu i logiki. Bo jeżeli chodzi o dbałość o kogoś, to się dba o swoją rodzinę, swój naród, swoją społeczność, a potem dopiero o inne narody, inne społeczności czy dalekie kraje. Także to nie, nie wygląda w ten sposób, jak tutaj to nam e, e, się przedstawia. Królowa pszczół dba o pszczoły, a nie o żuki gnojarze, a królowa mrówek dba o mrówki. Po prostu tak to jest w przyrodzie poukładane i jest pewna kolejność, której naruszać nie wolno, bo w przeciwnym razie taki gatunek, czy taka grupa zostanie zniszczona doszczętnie. No właśnie. Jakie są twoje, tak powiem, rokowania na najbliższe miesiące? Co się teraz wydarzy? No ja widzę, że tutaj zostały otwarte wszystkie furtki. Te z pozoru y, uprzejme przemowy y, Putina nie są do końca uprzejme. One są gruntujące, tak bym to nazwał. Tam y, wytworzona została pewna jedność narodowa, y, pewna wizja wspólnej walki o zachowanie swojej tradycji, swojego kraju, swoich wartości. Y, to jest jakby naturalne z jednej strony, a z drugiej... Yy, zwiastuje integrację naprzeciwko, yy, że tak powiem, adwersarzy zachodnich, yy, czy to słuszne, czy niesłuszne, to jest zupełnie inna sprawa, ale jest to reakcja naturalna i automatyczna. Po drugiej stronie mamy jakiś owczy pęd do wojny, który ma się odbyć nie wiadomo jakim kosztem, yy, ilu pokoleń, yy, ilu ofiar, taki artykuł widziałem niedawno Życie w leju po bombie można sobie znaleźć w internecie po tym tytule ci wojenni podżegacze w ogóle nie rozumieją tego że z powodu jakiegoś potencjalnego ewentualnego o niewiadomej skali zagrożenia w przyszłości są gotowi zaryzykować pełną anihilację już dziś. To Nie wiem, czy to jest opłacalne. Jak ktoś nie wie, to niech sobie z rachunku prawdopodobieństwa porówna 0,9 do 0,1 i, i zobaczy, które jest bardziej prawdopodobne, mniej więcej, bo to jest odwrotnie proporcjonalne. I w związku z tym poziom jakiejś erozji, logiki, rozsądku i po prostu podstawowego wyczucia i instynktu samozachowawczego jest po prostu w zupełnym zaniku. Nie wiem, to jest, to jest nędza. Tyle może. No, na Indian się wyraźnie nadajemy. Ktoś tutaj taki scenariusz zapodał. Ja go widziałem już 10 lat temu na, na deskach. I on się realizuje niestety, przewidywalnie, logicznie, e, nawet e, prymitywnie, no tak boleśnie, no bo jak widzisz ten plan, jak on się toczy, no to przykre jest na to patrzeć, że, że, że jest taki, no, że, że się toczy, no ale przecież, przecież można to zmienić, no ale... Ale no, się nie udaje. Ja to zapisałem właśnie w, w poprzedniej audycji w tej rozpisce. Nie daj się zrobić w chińskiego balona. To się właśnie nie zmieściło, ale y, może dobrze, bo akurat dzisiaj jest to bardzo y, widoczne, jak bardzo jesteśmy robieni w chińskiego balona, który można po prostu pyknąć i jest po wszystkim. Y, też świeża taka notatka, wypowiedź z rosyjskiego sztabu, jakiegoś wkurzonego generała, który mówi, że oni tam planują szkolenia, jakieś wielomiesięczne akcje i tak dalej. Przecież to jest, mówi, godzina. W 20 minut załatwia się tu epokę kamienia upanego, mówiąc o istotnych punktach które są przecież na mapie naniesione, a resztę potem zdarzy się samo przez zupełny upadek gospodarki i tak dalej. Także nie trzeba wiele, nie trzeba puszczać hordy czołgów i tak dalej. Wszyscy się tych czołgów tak strasznie mają. To, to nie jest już bitwa pod studziankami. Naprawdę. To jesteśmy w zupełnie innej epoce, kiedy tak jak w grze komputerowej wysyła się określone zabawki na monitorze komputera i praktycznie jest po wszystkim. Tutaj rzeczywiście te dystanse mówią o jakichś 20 minutach. No nie chciałbym tego widzieć. Nie chciałbym doświadczyć, aż, aż te oszołomy, że tak powiem, prowojenne przejrzą na oczy, aż oni się dowiedzą. Nie obchodzi mnie to, niech nie wiedzą, ale niech. Nie pchają nas w tą stronę, bo to się może źle skończyć pod tym względem. No wiesz, nie, takich planów nie ma, no bo inne jest zadanie tego tej całej Młucki na wschodzie. No ona ma wytworzyć pretekst i wynik ekonomiczny, który odbije się na całej Europie. Ale technicznie rzecz biorąc istotnie, no jakby się temu dokładnie przyjrzeć, to generał ma rację no 20 minut bez wielkiej napinki 60, z domu 60 punktów które są naniesione na mapach od 40 lat i w końcu jest, tu byli siedzieli wszystko jest, sobie ale, zinwentaryzowali ja, ja tu nikogo nie straszę tylko on, on to powiedział w momencie frustracji no. i w obecności polskiego tam notabla, który coś mu tam zarzucał. No tam po prostu wybuchnał, powiedział, ale proszę pana, my o tym nie rozmawiamy. To 20 minut i tego miejsca nie ma. To jest mały kraj gdzieś tam na obrzeżach Europy. 20 minut i po prostu wszystko znika. 60 punktów mamy na mapach sztabowych, które, tak dodam od siebie osobiście, wykrad kukliński, bo to tam tamtych czasów jest aktualne. I te 60 punktów rakiety atakują. Obecnie są to nie rakiety balistyczne, tylko rakiety manewrujące. Polska zresztą jest nieodporna na, nawet na, na rakiety balistyczne, bo nie ma tarczy antyrakietowej. I te, jest bezbronna. I wystarczy to odpalić i pyk, pyk, 20 minut i, i nie ma problemu. Jesteśmy, jak powiedział, w epoce kamienia łupanego, o czym pan mówi tutaj. K kogo pan chce tutaj epatować i zastraszyć? <grym> no dlaczego, sprowadził, dlaczego bym... sprowadził tego rozmówcę po prostu trzy piętra na dół. Więc, proszę pana, o co? I faceta zatkało. No ja nie chcę wspominać nazwiska, bo jest znana persona, tak? No po prostu <grym> domugacie i tyle. Został w samych no. kalesonach. Ale dlaczego ja to cytuję? Dlatego, że wydawać by się mogło, że ludzkość, że społeczeństwa są na tutaj XXI wiek na odpowiednim poziomie intelektualnym, że są rozgarnięci emocjonalnie, uczuciowo, ale guzik, prawda, to jest normalnie zwykły prymityw, który nie zdaje sobie sprawy ani ze stanu techniki, ani ze stanu możliwości tutaj politycznych, jeżeli byłaby taka wola, jak szybko się to rozgrywa pocieszające jest to, że wszyscy jednak patrzą na pieniądze, że ta władza to jakby ona jest na drugim miejscu, te pieniądze są niby lepsze, zaszczyty, bogactwo i tak dalej, to być może to dążenie do zysku być może paradoksalnie warunkiem hamującym tego typu pożogę zniszczenia i jeżeli to się rozumowo rozegra, to każdy chciałby jednak spokojnie i bogacie żyć. Natomiast gdyby się to okazało, że rzeczywiście te oszołomy, które tak gardują, wykrzykują, jak to bardzo my powinniśmy tutaj właśnie przepołowić Rosję i wygnać ich co najmniej za Ural, no to po prostu jest to olbrzyma, olbrzymia szkodliwość społeczna tego typu wypowiedzi. I one dają pożywkę różnego typu oszołomom na najwyższych szczeblach, a żeby może coś takiego zaryzykować, może w małym tutaj zakresie, może dajmy sobie porazie, a potem siądziemy do stołu rokowań. No tego wykluczyć się również nie da, chociaż ja mam nadzieję, że ten plan jest rzeczywiście ukartowany w ten sposób, żeby wszystkim się zdawało, że tak, że to to po prostu że to Jankiel gra, to Echo grało. Czy jakoś to tam odwrotnie było. Akurat zapomniałem, bo mi wyszło to z Pana Tadeusza. Jakby nie patrzeć, niebezpiecznych sytuacji nam tutaj nie brakuje, bo przetasowanie jest grube. Jestem niemal pewien, że niestety, no, chciałem się przed tą obserwacją bronić i szukać argumentów przeciwnych, no, ale przestawiono wajchę, wypuszczono zgraje oszołomów i sam wiesz doskonale, że to są tylko takie pieski do ujadania. Trzeba stworzyć sforę idiotów, którzy się rzucą. No. I to wystarczy. I dalej się potoczy. Nie będzie żadnych bomb atomowych i końca świata. Chodzi o przemielenie istotnych substancji i finansów w tej całej zabawie. No bo jak powiedział jeden z trzeźwych generałów, przecież my nie jesteśmy na tym etapie. Gdyby chodziło o poważne, to pyk, pyk, pyk, pyk i pozałatwiane. Ale to nie tak się odbędzie. To nie będzie pyk, pyk, pyk i pozałatwiane. Rozumiesz? Będzie mielenie, pieprzenie, będzie upadek finansów, będą reformy emerytur. Roz, rozumiesz? Tak. No. Sojuszniczy no, Kogel-Mogel i te wszystkie przetasowania jak najbardziej wpisują się w ten plan restrukturyzacji no, finans świata. Tak jest. I tutaj wchodzi ten Twój ulubienie z Pana Tadeusza. No tak. no tak, no bo to właśnie o to chodzi. I zwróć uwagę, jak się zachowuje naczelnik na Kremlu. On pilnuje z wielką dbałością i z wielkim kunsztem sakiewki. On wie, co robi. To te rakiety i tam inne bzdety, układy, tam to wszystko jest dobre, ale sakiewska, sakiewka sztymuje. Rozumiesz? To jest Podstawa. I on tego pilnuje i to wszystko się zgadza. I dlatego żyje i nikt go tam nie uśmierci. Dlatego nie będzie miał buntu i te wszystkie kolorowe rewolucje go nie dosięgną. Bo Sakiewka działa. I temu, to był motyw przewodni tego wystąpienia dzisiejszego. Że mimo wszystkich przeciwności, zobaczcie, działa, funguje, sztymuje. Także no, kto wie, to rozumie, a kto nie wie, no to musi się uczyć. No. Uczyć się, uczyć jeszcze raz, uczyć się, jak mówił stary Rabin w Konstancinie. A jeżeli już o te symbole, to to jest jeszcze ostatni element, który w naszym poprzednim spotkaniu się nie zmieścił, który miało numer 57, a jak wszyscy się orientują, którzy keczupu używają, na pewnym keczupie jest numer 57. To jest bardzo znany keczup. Od spraw międzynarodowych. Tak, międzynarodowy. Jak najbardziej o, o prawie chyba stuletniej tradycji lub coś koło tego. Ja to nazywałem keczupem w numerologię. Otóż oczywiście symbole są dla tych, którzy je rozumieją w obecnej polityce, w różnych tych tutaj działaniach mniej lub bardziej poufnych, symboli nie brakuje i one rzeczywiście w wielu miejscach są umocowane, czy to w jakiejś mitologii, czy w jakichś księgach świętych dla takich czy innych grup religijnych. Natomiast wszyscy się zastanawiali, dlaczego keczup, to chodzi o Hańca po prostu, który miał całkiem niemieckie imię, chociaż to była Ameryka, Dlaczego ten numer 57 tam figuruje? I tak to było intrygujące, że wszyscy myśleli, że to jest keczup numer 57, jeżeli chodzi o recepturę. Otóż keczupów tam nie było tyle. Było ich zaledwie kilka. Natomiast wszystkich produktów żywnościowych było znacząco więcej. Ale dźwignia marketingowa była taka że po prostu stanowiło to zagadkę, dlaczego ten ketchup ma numer 57. Nie miał żadnego powodu autor, po prostu lubił piątki i lubił siódemki. Zestawił te dwie cyfry ze sobą dla własnej przyjemności. A tu się okazało, że miało to przekładkę marketingową. Taka właśnie powiastka służy temu, że nie wszystko musi mieć E, tajne znaczenia, e, spiskowe podłoża, chociaż dużo tego jest, niemniej jednak nie wszystko, bo w bardzo wielu przy, przypadkach e, człowiekiem i e, ludźmi, którzy coś realizują, e, porusza głupota, e, brak pomyśle, pomyślunku, brak logiki, złośliwość, e, czy jakiekolwiek inne niskie pobudki, a nie tajne stowarzyszenia i spiski, które się na innych poziomach rozgrywają, więc też w wielu przypadkach nie dajmy się zwariować tą nieustanną tajemnicą, bo niektóre rzeczy mają po prostu łopatologiczne przełożenie i równie łopatologicznie trzeba na nie reagować, nie przybierając sobie do głowy, że coś jest super tajemnicą, z którą sobie nikt nie będzie mógł poradzić. No to tutaj nie ma żadnej tajemnicy, wystarczy pojechać do, la, raz do Las Vegas i wtedy wszystko staje się jasne, bo tam motywów na pięć i na siedem jest na kopy. Więc <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> dla tych automatach grających to jest stały repertuar. Cztery siódemki na przykład, albo cztery piątki. Więc y, y, numer tego kasyna, 55, I no to, to się przewija co krok, więc to łatwo jest zauważyć. I to chyba stąd się wzięło. Ja oczywiście tutaj nie będę y, y, wyrokował, czy tak się stało w istocie, ale tak mi to się kojarzy. że Akurat y, Heinz Kerry i ten jego ketchup to się wziął w Las Vegas. Po prostu. No tak. <śles> Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, ale jeszcze nie wykonałem tych głębokich studiów numerologii. Powiem szczerze, dopiero mam pierwszą klasę zdaną. Chociaż też już dosyć sporo. Na, na zdjęciach i na innych tam rzeczach jestem w stanie szybko zdekodować. No. Całe życie się człowiek uczy, no. Jeżeli po prostu ktoś się tym pasjonuje, to mówię o tych szyfrantach rozmaitych historycznych i religijnych, czy politycznych, to po prostu oni się tym bawią. Najpierw są pisane jakieś księgi, potem coś jest z tym kotowane, potem się ktoś do tego odwołuje, potem ktoś to czyta, szuka podobieństw i tym sposobem ten interes się kręci. No, natomiast, że rzeczywiście sporo wydarzeń na świecie ma takie ciekawe konotacje, bo weźmy przykładowo katastrofę pociągu w Ohio, w, w ciekawym miejscu, East Palestine, gdzie dokładnie parę miesięcy wcześniej kręcono film o takim samym wydarzeniu, gdzie pociąg z chemikaliami zderzył się z cysterną samochodową i eksplodował. I tak też się stało w tym przypadku. Zarówno w filmie, jak i w rzeczywistości miejscowość tego zderzenia, tej katastrofy miała tę samą nazwę, East Palestine. To było Ale to samo miejsce. Bo... Oni nawet mają tam przeprowadzili przy tej okazji tych, tych filmów, i ćwiczeń, specjalne procedury bezpieczeństwa biologicznego. Tak, bo tam się okazało, że zostały jakieś urządzenia rozdane do monitorowania, takie zdrowotne ID, nie wiem czy to jest w postaci jakiegoś chipu, czy karty, czy bransoletki, gdzie długotrwała sytuacja zdrowotna jest monitorowana i wysyłana informacyjnie. No po prostu QR code, który nas czeka, czyli paszport do tej pory szczepionkowy, ale generalnie, przecież wiadomo, że to jest paszport zdrowotny, wprowadzany przez różne firmy spod znaku Klausa Schwaba. Warto spojrzeć na jego inwestycje. To akurat, to na bieżąco monitorujemy, ja tu nie zachwalam akurat, tylko mówię, jak jest. No, są goście, którzy to obserwują, bo szukają okazji inwestycyjnych. No i jest cała plejada firm powiązanych kapitałowo z różnymi organizacjami z Forum Ekonomicznego w Dawos, bo to jest też jednostka gospodarcza, która się, tak powiem, udziela inwestycyjnie, kapitałowo w różne przedsięwzięcia. Tu jest Bill Gates i różne tam inicjatywy, które oni promują. No i ludzie to analizują, bo szukają okazji do zysku, między innymi na kryptowalutach, bo to jest gałąź pokrewna. Dlaczego? No bo wspólny mianownik tego wszystkiego to jest, to, to jest cyfryzacja. Dokumenty cyfrowe i tak dalej. Cyfrowa tożsamość. Zdziwiłbyś się, gdyby, gdybyś zobaczył listę firm obecnych na rynku działających komercyjnie, które promują tego typu rzeczy i realizują różne projekty właśnie z tożsamością cyfrową w Europie, Azji, Afryce i tak dalej. I powiązania tych różnych funduszy, na przykład z Billem Gatesem, z Klausem Schwabem, Forum Ekonomicznym i chociażby z nadzorem tym pilotującym z Bank of International Settlements no, to, to, to jest zagadnienie, no, to jest temat rzeka e, dotycząca analizy geopolitycznej i też spekulacji, analizy finansowej. E, sporo pieniędzy w to zaangażowano, także być może to wszystko szlak trafi, nic z tego nie będzie, no, a być może to się rozwinie i będzie to wielki biznes. Działa między innymi Wist Palestine. To jest jedno z komercyjnych zastosowań tych technologii przez konkretną firmę z, tego, z, tej, z, z tej przestrzeni. Przy współpracy z amerykańskim Ministerstwem Zdrowia zrealizowano i w FEMA, czyli ten Federal Emergency Agency, Zadziałało i po kilku miesiącach się okazało, że teraz funguje, masz na swoim, na bransoletce, na, na, na swoim telefonie komórkowym kod, QR code i każdy obywatel tam mieszkający w tym hrabstwie, kilkadziesiąt tysięcy jest zarejestrowany, wiadomo na co choruje i no, tak dalej. Jeżeli coś mu się stanie, to można mu udzielić pomocy medycznej, no, czyli... Paszport szczepionkowy, dokumentacja zdrowotna, carbon footprint i tak dalej, i tak dalej. To są te tematy, które są z tym związane. A jak ktoś by się interesował, jak to jest powiązane z pieniądzem cyfrowym i z kryptowalutami, no to jest takie lokalne wydawnictwo, które publikuje tygodniowy biuletyn, co się dzieje na kryptowalutach. I tam są w, w informacjach, czyli w przeglądzie dokumentacji, czy tej te literatury, kilkadziesiąt pozycji z każdego tygodnia, tego typu tematy się przewijają. Dla koneserów, prawda? Tak, no, tak. są ludzie, którzy się tym zajmują ja, ja nie mówię, że to są wielcy znawcy tematu i tak dalej, ale są goście na poziomie doktorów e, nauk eko, ekonomicznych i, i prawnych, którzy po prostu próbują zarobić parę złotych przy okazji, no i tyle Tak. <śmiech> dzisiaj audycja powolutku dobiega końca, ona miała nieco inny charakter, bo te wydarzenia były bardzo gorące Także pierwszy raz komentowaliśmy je dosłownie kilkadziesiąt minut po, po zdarzeniu. Czasem są tego typu sytuacje, co prawda rzadkie, a czasem opowiadamy sobie o takich długotrwałych procesach, czy to antropologicznych, czy to ekonomicznych. Także w różnym charakterze mamy audycje. Niektórzy się nudzą przy niektórych z nich, ale to może i dobrze, bo z pozoru się wydaje, że źle. Niemniej jednak, jeżeli ktoś się nudzi, znaczy, że orientuje się dosyć dobrze w tych tematach, czyli, że jego poziom zaawansowania znacząco wzrósł. Dlatego to jest pocieszające, że są nowi adepci sztuki tutaj, rozpoznawania różnych problemów ludzkości, Dzięki temu y, mogą też podjąć, ja polecam, własną działalność oświatową, dlatego że wiele środowisk potrzebuje wsparcia tutaj y, w zakresie wiedzy y, niezbyt przecież popularnej y, w mediach głównego nurtu. I y, y, my staramy się do, dopasować to do y, poziomu średnio y, średniozaawansowanego, ale z, z ambicją na coś więcej, a do wszystkich trafić nie możemy. Zapewne osoby, które są zupełnie niezorientowane, niewiele będą z tego wiedzieć. To grono nasze jest dosyć stałe, między 600 a 900. No różnie to się tam kształtuje. Obrabiamy te rzeczy, które daje nam świat. Także z jednej strony, jak zaczniemy się już bardzo wszyscy nudzić, to też całkiem nieźle, bo oznacza to, że świat się uspokoi. Ja bym sobie tego życzył, żebyśmy się tak ponudzili czasem i znowu wrócili do jakichś kwiatków. Ale nie, nie liczę na to. Nie liczę na to, niestety. Dzisiaj to były najbardziej gorące oczywiście informacje. Na pewno w kolejnych dniach powstaną reperkusje tych wydarzeń. Tridum dyplomatyczne kończy się jutro, z tego co wiem. Jutro są ostatnie spotkania. W tym zakresie, jutro też środa popielcowa, więc jakby czasy karnawału już odchodzą w niepamięć, kto wie, zobaczymy, czy karnawał nie przeniesie się na inne sceny. No są ostatki i to bardzo ładnie wkomponowano, jak już, już dawno temu zauważyli w kalendarz ortodoksji, że tak powiem, chrześcijańskiej przeważającej w Europie, czyli katolickiej, bo to o to chodzi to nie jest przypadek. To by się może wydawać, że tak się zbieg okoliczności, nie, nie. Jestem absolutnie pewien, że zostało to zsynchronizowane z tym zegarem. A w związku z tym moja y, już powzięta kilka tygodni temu przesłanka badawsza na najbliższe tygodnie brzmi, że czeka nas przesilenie na Wielkanoc. Tak, tak, właśnie tego się spodziewamy. Ja pierwotnie <grym> miałem inny tytuł, którym raczej zakończę audycję po mojej stronie. To za chwilę... Padną te słowa, natomiast niespodziewanie ostatki wybiły się ostro na pierwsze miejsce, ponieważ widząc te dyplomatyczne zmagania, te orędzia, podniosłe wystąpienia, i to mieliśmy Hercoga, Erdogana, Orbana, Putina, Bidena. Nasi rządziciele też tam coś próbowali przemawiać w takim czy innym zakresie. Czyli, że coś się dzieje te z jednej strony, a z drugiej, że też procesy dobiegają yy, powoli finalizacji, bo nie jest możliwe trzymanie świata w takim napięciu przez taki długi czas. To są bardzo określone koszty. No tak, no guma trzymana zbyt długo po prostu parcieje. To już teraz zwolnią gumę, no i. No i się potoczy, no. <śmiech> A tym słowem, który miał zakończyć tę całą audycję, a pierwotnie yy, yy, rozpocząć, ratuj się, kto może Marksjanie atakują. Tak, no niestety. No. Powiem ci, że ideologia marksistowska jest mi organicznie yy, od, od dzieciństwa. Jest yy, jest obrzydliwa, jest przeczna z naturą ludzką a wciąż bez przerwy we wszystkich tych krytycznych momentach ją obserwuję w działaniu, przeżywam no i jestem zazwyczaj jej ofiarą i tak bym chciał się wybić na niepodległość i w końcu przestać być ofiarą, a być, że tak powiem jej beneficjentem, ale to niestety wiąże się ze wstąpieniem do zakonu marksistów, a tego bym nie chciał robić, dlatego, że jak powiadam, jest mi to organicznie obrzydłe. No, no i takie właśnie mam. <śmiech> Na stare lata takich taki rozterek się doczekałem. Czy być marksistą i być obrzydłym bogaczem, czy nie być marksistą i być wiernym swoim przekonaniom. I przyzwoitym człowiekiem. <śmiech> no tak. <śmiech> Nie wiem, czy UFO nam w tym pomoże, czy nie. W każdym razie widać, że ten okres przesilenia jest znaczący, jeżeli również UFO bierze udział w rozgrywkach w Ukrainie. Kurde, no. Polityczna poprawność nawet do ciebie dotarła. Tak, tak, bo żeby to zakończyć na odpowiednim tutaj poziomie kompatybilności z narracją, ogólną y, musiałem y, ufoków y, zamocować poprawnie. No to teraz uwaga! Sława Ukraini! No to ja Ci na to nie odpowiem. <grybuj> <grybuj> to była gruba prowokacja. To moja była prywatna prowokacja dla Ciebie. Wierzę, że Cię lubię. Nie chcę Cię denerwować. <grybuj> Tylko, żeby podnieść ciśnienie na zakończenie. Nie oczekiwałem odpowiedzi. I nie byłoby jej, nawet automatycznie nie dałoby się tego sprowokować. <śmiech> <śmiech> z naturalnych względów. Y, oczywiście istnieją t, y, bardziej humorystyczne wersje tego zawołania, y, ale może już ich nie będę <śmiech> wcytować, y, bo są związane z proszkiem do prania. <śmiech> No to co? To, to może podsumujmy. No to może tak. Już żeśmy wyprali wszystko, co było do wyprania zasadniczo. Mam wrażenie, że dosyć poprawnie politycznie, że się Państwo też nie nudzili. Minęły dwie godziny i kilkadziesiąt sekund, także plan jest wykonany <głos> <głos> rutynowo. Do usłyszenia za dwa tygodnie planowo. Kłaniam się, no nie, nieustraszenie. Nie, nieustająco wszystkich was bardzo lubię i, no i wszystkich was popieram, ale jak przyjdziecie mnie mordować, no to, no to wiadomo. To wiadomo.